Wolno z 6 einen Abschnitt mianelesen. Chcielibyśmy dzisiaj przeczytać urywek z Ewangelii Łukasza z VI rozdziału. Wir lesen Lukas 6 ab, vers 31 bis zum Schluss des Kapitels. Przeczytamy z Łukasza z VI rozdziału od 31 wiersza do końca rozdziału.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 i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie Wam dane miarę dobrą, natło natłoczoną, poczęsioną i Przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Odpowiedział im też, opowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie.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 aby wyjąć źbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zabierają z cierni fik, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro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 a upadek domu owego był zupełny. Kiedybyśmy spojrzeli na dwudziesty wiersz tego rozdziału, to zauważylibyśmy, że Pan Jezus tutaj przemawiał do uczniów swoich. Więc przemawiał do ludzi, którzy mieli szczególnie bliską relację do Pana, z Panem. To byli ludzie, którzy, można powiedzieć, kierowali się tym, co Pan do nich mówił. Taka była ich opinia. Oni wszystko to, co od tego świata odrzucali, die gemerkt haben, dass er Worte des Lebens hatte. I zauważyli, że to, co Pan Jezus mówił, to były słowa żywota, życia. I taka jest nasza myśl, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy dzisiaj, chcielibyśmy być uczniami. Möchten uns lassen durch das Wort Gottes. to znaczy chcemy, aby Słowo Boże nas pouczało. Möchten uns lassen durch den Herrn Jesus selbst. Chcemy, aby sam Pan Jezus nas pouczał. Dann fällt in vers 20 noch ein begriff auf. Ale w dwudziestym wierszu podpadające jest jeszcze inne słowo, inne określenie. Das ist der begriff Reich Gottes. Mianowicie słowo Królestwo Boże. Królestwo Boże jest czymś albo coś, co jest związane z tą ziemią. Dlaczego Królestwo rozpoczęło się za czasów Pana Jezusa i życia Jego na tej ziemi i zakończy swoje istnienie pod koniec tak zwanego tysiącletniego Królestwa. Można powiedzieć, że to królestwo dzieli się na różne epoki, i ten pierwszy czas, to jest pierwsza epoka, to był czas Pana Jezusa życia na tej ziemi, i jest to taki taka epoka bardzo żydowska tego królestwa, albo, bo taka strona żydowska tego królestwa. Daen gibt es eine christliche Epoche, die begann mit Apostelgeschichte 2. Drugi, druga epoka tego Królestwa Bożego jest e, za czasów chrześcijańs, chrześcijaństwa od momentu e, opisanego nam w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale i ta druga epoka tego Królestwa Bożego kończy się przyjściem Pana Jezusa e, po, na pochwycenie, na wzięcie wierzących do nieba 1 4 o tym wzięciu wierzących do nieba mówi nam pierwszy list do Thessaloniczan w czwartym rozdziale. Wtedy, w tym momencie, wszyscy wierzący będą zjednoczeni, połączeni z Panem Jezusem w niebie i wstąpią do chwały niebios. Po tym wydarzeniu Słowo Boże opisuje nam okres yy, trwający siedem lat. Das ist eine Gerichtsperiode I ten okres będzie czasem sądów. Die Welt und ganz besonders Israel wird vorbereitet auf die Herrschaft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. I za czasów tych sądów ten świat będzie przygotowany, osądzony na rozpoczęcie się panowania Pana Jezusa na tej ziemi. Das sind also drei Phasen, wo der Jesus und die Seinen immer verachtet sind. Te trzy fazy, które teraz widzieliśmy życie Pana Jezusa na tej ziemi, czas chrześcijaństwa i ten czas sądu to będą wszystkie trzy czasy, albo są wszystkie trzy czasy w których Pan Jezus i wierzący na tej ziemi byli znieważani, odrzuceni erste eine phase, der Jesus mit hier auf Erde. Więc pierwsza faza albo epoka tego Królestwa Bożego to była taka żydowska Druga epoka chrześcijańska, czas, w którym my teraz żyjemy, und dann kommt eine phase. a potem ta trzecia będzie znowu e, taką bardziej żydowską. Wszystkie te trzy, e, można powiedzieć, epoki cechują się tym, że Pan Jezus i ci, którzy należą do Niego, są odrzuceni. Aber dann kommt eine phase, ale na końcu, czwarta, można powiedzieć, epoka tego Królestwa, będzie czas, w którym Pan Jezus i ci, którzy należą do Niego, będą e, uważani, albo będą uznawani na tej ziemi. To będzie czas, o którym Słowo Boże nam mówi, że będzie to, e, albo na tej ziemi, będzie tysiącletnie Królestwo. W tym czasie Księga Objawienia mówi nam, że szatan będzie związany, to znaczy nie będzie kusił ludzi. Przekleństwo, które teraz ciąży na stworzeniu z powodu chorób różnych i wszystkich trudności, będzie prawie całkowicie wzięty, zabrany. A Izrael e, dozna czasu takiego rozkwitu, jakiego wcześniej jeszcze nigdy nie doznał. Ale też wszystkie pozostałe narody, narody obok Izraela doświadczą takiego błogosławieństwa, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Nawet e, można powiedzieć konfrontację, którą widzimy w przyrodzie albo wśród zwierząt, Takich już nie będzie. Będzie ogólnie pokój na tej ziemi, takiego, jakiego wcześniej jeszcze nie było. Więc reasumując, Królestwo Boże to czas zawierający wiele więcej niż to, co często myślimy, bardzo długi okres czasowy. Ale to musimy oddzielić od Kościoła Bożego, od zgromadzenia Bożego. To nie jest Królestwo Boże, tylko ono występuje w tym czasie i y, y jest o wie, wiele krótszym trwaniu. Krót mhm. Kiedy jest i przebywa na tej ziemi. To są dwie różne rzeczy. Królestwo Boże trwa znacznie dłużej, a Kościół Boży tylko w tym tylko, dużo krócej, ale w tym okresie mniej więcej się ścinam. W tak? imreich Gottes wir, wissen gibt es echte und unechte bekenner. W królestwie Bożym musimy wiedzieć, są prawdziwi i fałszywi wyznawcy. Ein echter bekenner ist einer, der seine Sünden vor Gott bekannt hat prawdziwy wyznawca jest taki, który wyznał grzechy swoje przed Bogiem, szczerze. I z wiarą można powiedzieć rzucił się w ramiona Boże i szukał łaskę Jego, łaskawienia Jego. Ale są też tacy, którzy tylko zewnętrznie przyznają się do tego Królestwa, nie mając wewnętrznego życia. Na przykład dzisiaj przez chrześcijańskich chrzest. Po prostu mają zewnętrzny chrzest przyjęli. Być może nigdy szczerze nie wyznali swoich grzechów, ale byli ochrzczeni po chrześcijańsku. Wtedy zgodnie ze Słową, Słowem Bożym taka osoba należy do Królestwa Bożego, ale tylko zewnętrznie. Der Jesus hat hier gesagt in Vers 20 bis Vers 23, Glückselig seid ihr, die zum Reich Gottes gehört. W 20 do 23 wieczora, Pan Jezus mówi do wszystkich słuchaczy: Bogosławieni jesteście, którzy należycie do tego Królestwa. Er sagt: Ihr dürft voller Freude sein. Mówi do nich innymi słowy, możecie być pełni radości. Być może teraz przechodzicie przez wielkie trudności, z tego względu, że na tej ziemi y, są różne, widzimy różne sprzeczności, zakłócenia. Ale pamiętajcie y, na przyszłość, bo wtedy wy doznacie zupełną radość. Und wir, die wir zur gehören, A my, którzy należymy do Kościoła Bożego, do zgromadzenia Bożego, gön gleichzeitig ja zur zum Reich Gottes. Równocześnie można powiedzieć, należymy do tego królestwa, Und wir sollen uns auch immer wieder Gedanken an die Zukunft machen. I mamy tak samo rozmyślać o przyszłości, wie, tak jak Pan to do nich mówił. Das macht unser Herz in jedem wichtigen Umstelgen glücklich. I to nasze serca pociesza w trudnych chwilach <coughs> i daje siły w czasach oporu. Cz cztery razy panie Jezus tu powiedział błogosławieni jesteście? Ale też cztery razy widzimy, czytamy słowo biada wam. 24 Mianowicie w wierszach 24 do 26. Erwart uns vor einer Gleichförmigkeit mit dieser Welt. Te słowa, bia, te słowa biada e, ostrzegają nas przed, e, no, można powiedzieć, m, przyłączeniem się do świata albo zjednoczeniem się ze światem. I tam <coughs> die również auf, w um, Vers 27-30 Gnade zu üben od dwudziestego do 30 wiersza wzywa uczniów, aby ukazywać innym łaskę. Gegenüber. Mianowicie łaskę wobec ludzi niewierzących. Ja, ihren <coughs> Nawet wobec wrogów swoich. Und das ist ein appel auch an uns. Jest to też pewne wezwanie skierowane do nas. Jest to też pewne wezwanie skierowane do nas. I my posiadamy siłę czynić tak, ponieważ mamy życie nowe z Boga. I posiadamy od momentu nawrócenia naszego też ducha świętego. Po trzecie, mamy przykład Pana Jezusa, który nam pokazał, jak to czynić. 31, Wie i teraz wracając do naszego tekstu, właśnie od 31 wietrza czytaliśmy, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo. Die jünger haben eine gewisse erwartungshaltung an ihre mitmenschen. Pan Jezus mówi do nich innymi słowami, że wy macie pewne oczekiwania od waszego otoczenia Und das ist ja bei uns auch so. i u nas jest tak samo. Chcielibyśmy na przykład, żeby ludzie otaczający nas zwracali się uprzejmie do nas. I dlatego Pan mówi, to czyńcie im tak samo. Bo u nas jest tak, że często skupiamy się tylko na słabościach, na słabych punktach naszych Ludzi, ludzi otaczających nas. W, jak na sznureczku jesteśmy w stanie wymienić wsze, wszelkie ich słabości, słabe punkty? Nie widząc, że sami też mamy takie słabe punkty. W 32 wierszu Pan Jezus dalej powiada. Mówi o y, miłości. O miłowaniu. W 33 wierszu mówi o dobrych uczynkach, dobrym czynieniu. A w 34 wierszu o pożyczaniu. Więc można powiedzieć, trzy czynności, które są tu porównane ze sobą, skontrastowane. I... Zanim to wyjaśnia, zadaję pytanie, jeśli wy miłujecie takich, którzy was miłują, zwrotnie, to co wam to da, innymi słowami? Zu das ist die Miłować przyjaciela dobrego to, to nie jest żadna, żadna sztuka, das ist das ganz to jest zupełnie zwyczajna, naturalna reakcja, Und sagt, was ist das więc, więc co to szczególnego, jeśli tak miłujecie? Das etwas sehr Oczywiście jest to czymś pięknym, miłować przyjaciela. See, sich gut uns Widzimy, jak na przykład młode siostry dobrze się rozumieją i cieszymy się z, z dobrego stosunku ich. Eine liebe in der jest to zupełnie naturalną e, relacją rodzinną. Eine liebe in der Ehe. Widzimy naturalną miłość w małżeństwach. Uns I cieszymy się z takiej naturalnej miłości. Ale Pan zadaje im pytanie, cóż to takiego? Jaka to sztuka czynista? I tak daleko to sięga, to, to słowo, że mówi do nich, grzesznicy potrafią to samo uczynić. Der Herr zeigt also, dass unser Verhalten als Jünger genauso sein kann wie das Verhalten der Sünder. Krótko mówiąc, Pan Jezus do nich mówi, że to, co nam się często wydaje jakie takie, jako takie szczególne, to nie jest to nic nadzwyczajnym, w porównaniu nawet do uczynków ludzi niewierzących. I teraz dalej w 33 wierszu, jeśli dobrze czynimy tym, którzy nam dobrze czynią, to cóż takiego zdziałaliśmy? Cieszymy się, jak ktoś czyni nam dobrze, że na przykład ktoś nas zaopatruje w cośkolwiek, ale jeśli my też tak czynimy, to jest to nic innego, jak tylko oddawanie dobro za dobro. I, i, i też i tu Pan zadaje pytanie, cóż to za... za Wielki czyn. Nawet grzesznicy są w stanie tak działać, postępować. I 34 wiersz, jeśli pożyczacie od tych, od których oczekujecie też coś innego, to jest to dla nas żadną wielką trudnością, bo wiemy, że on i tak nam to odda. Ale że to ale Pan, można powiedzieć, pokazuje prawdziwość tego i mówi, grzesznicy tak samo potrafią czynić. Więc, konkluzja, można powiedzieć, bo wniosek tych wierszy 32 do 34 jest następujący, Ein des Herrn soll einfach geben, ohne etwas że prawdziwy uczeń Pana powinien czynić, miłować i myśleć, nie oczekując zrotu. I te postępowanie, które tu jest opisane, teraz widzimy też w 35 wierszu. Tam jest, albo czytamy o miłości, o dobrych uczynkach i o pożyczaniu i w takim postępowaniu nie powinniśmy nie oczekiwać zwrotu. To znaczy powinniśmy um, udzielać tak jakby kredyt bez e, oczekiwania. Nie oczekiwać zupełnie niczego. I teraz dopiero zauważamy, trudność w takim postępowaniu? Jeśli ktoś zadaje mi pytanie, pożyczysz mi narzędzie i wiem, że ta osoba nigdy mi ją, je nie zwróci, to co się wtedy budzi? Jakie trudne to jest. Ale Pan mówi to do mnie i mówi to też do Ciebie. I tym cechuje się prawdziwy uczeń Królestwa Bożego. Daje i nie oczekuje. Ale czytamy te pocieszające słowa, że wielka będzie zapłata wasza. Być może stracimy tu i tam to narzędzie na przykład. Oder das gut, was wir geschenkt Albo haben. cośkolwiek dobrego, co podarowaliśmy. Oder die Liebe, die wir einem fremd haben. Albo miłość, którą udzieliliśmy komuś. Aber der Herr macht uns mut. Ale, Pan, wird ale Pan Jezus zachęca nas, mówiąc, zapłata Wasza będzie obfita. Er ist der Bo On jest wynagradzającym. Das sind hier Grundsätze, die völlig anders sind, als die, die wir in der Welt haben. Widzimy i zauważamy wyraźnie, że to są zasady, które są zupełnie wbrew myślenia, e, myśleniu e, tego świata. Świat mówi, ty musisz zawsze dobrze kalkulować. I ty musisz tak działać, żebyś sam wyniósł na jak największy zysk. A Pan Jezus mówi tu dokładnie na odwrót. Jak było życie pana Jezusa? On sam na końcu swojego życia był zupełnie bez środków. Ale pan Jezus mówi do nas, którzy możemy mu ufać, że zapłata wasza będzie wielka. Gott, ermutigt uns, denn er selbst wird den verteilen. On, Wszechmogący Bóg, zachęca nas, bo on sam jest wynagradzającym. Wenn der nam uns etwas jeśli Pan Jezus obieca cośkolwiek, to możemy być pewni, że On spełni to Słowo, tą obietnicę. Dalej Pan Jezus pokazuje kolejną zachętę. Mianowicie mówiąc, że będziecie nazywani synami najwyższego, 35 wiek i euch als erzeigen, die Söhne sind. To znaczy, będziemy rozpoznawalni, widoczni jako tacy, którzy są prawdziwie dziećmi najwyższego. Gott den Wiemy, że Bóg miłuje grzesznika. Gott gibt immer gutes den Bóg daje dobroć swoją e, grzesznikom. Auch die Menschen, die über Gott spoten, Słowo Boże uczy nas, że nawet ludzie niewierzący, którzy kpią, drwią z Boga, to nawet im Bóg udziela dobro, dzień w dzień, zaopatruje ich w to, co potrzebują. I tak jest tu napisane też w 35 wierszy, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Vor dem Essen beten wir. Jako wierzący przed e, posiłkami dziękujemy, modlimy się. Jest to dobrą rzeczą, ponieważ Słowo Boże nas tak uczy. Ale my wiemy, że wiele ludzi niewierzących, zupełnie niewdzięczni, spożywają pokarm tak, jakby było to zupełnie zrozumiałe samo przez siebie. A mimo ich usposobienia Bóg daje im dzień w dzień w obfitości e, karmić się. Sind aber nicht nur sind auch böse. A są nie tylko niewdzięczni, lecz nawet Bóg nazywa ich złych, jako złych. Zu Gott. To znaczy prowadzą życie, które jest zupełnie wbrew e, myśli Słowa Bożego. Wir, dass wir Söhne sind. Więc, patrząc na wierzących, możemy w ten sposób pokazywać, że jesteśmy prawdziwie dziećmi Najwyższego. Das ist die to jest dla nas zachętą, to być takim świadectwem dla ludzi, ale kolejną zachętą jest to, że Bóg sam mówi, że przez takie życie Bóg e, zapłaci, odpłaci, wynagrodzi. W 37 wierszu e, czytamy o kolejnym wezwaniu, mianowicie e, aby ukazywać miłosierdzie, miłosierdzie? 36. wiersz? Wie hard das Leben. Jeśli patrzymy na nasze własne życie, jak często ono jest surowe, das jak trudne, ciężkie jest życie zawodowe, często. Ein Wiemy z życia e, ekonomicznego, przemysłowego, jakie to jest wzarem, wzajemne i przeci, no, takie gryzie, gryzie, gryzienie się, walka jedna, Jeden przeciwko drugiemu. Niemniej jednak Bóg wzywa ukazywać miłosierdzia. Tak jak Bóg Ojciec jest sam miłosierny. 37 37 wiersz jest kolejnym wezwaniem skierowanym do nas. Jünger des Herrn Auch sehr schnell den mianowicie z tego względu, że my, jako uczniowie Pana, szybko e, możemy popaść w takie usposobienie sędziowskie, dass wir alle möglichen Sachverhalte meinen beurteilen zu können. mianowicie usposobienie, które twierdzi, że jest w stanie wszelkiego rodzaju stosunki i okoliczności dobrze ocenić. Um etwas richtig beurteilen zu können, żeby wszystko dobrze ocenić rzeczywiście, musielibyśmy wszystko wiedzieć, weiß kein ale nie ma człowieka, który wszystko wie. Einen Maßstab haben, das Wort Gottes. I jeśli byśmy chcieli wszystko oceniać, to byśmy musieli też doskonałą miarę oceny. To do ale to potrafi tylko Bóg. My musimy dać się kierować przez Ducha Świętego. I jak trudno jest i już przez same te słowa zauważamy, jak ciężko to jest e, być dobrym sędzią, sprawiedliwym sędzią. Nie, Bóg tutaj ostrzega nas przed usposobieniem takim sędziowskim, w skrajnym znaczeniu. Dalej ostrzega nas, aby oceniać, błędnie oceniać. strafe drauf. Das ist nicht nur ein Beurteilen, sondern hier geht es um die Strafe, die nach dem Urteil auferlegt wird. Was meinst du jetzt genau? Verurteilen. Das eine ist das Richten, ein Urteil sprechen, so mm -hmm. oder so ist mm -hmm. es. Das andere ist das Verurteilen, das geht wohl mehr im, im Hinblick darauf, so. die Strafe. To jest tutaj, można powiedzieć, podzielone, te dwie rzeczy. Ta pierwsza rzecz mówi bardziej o takiej ocenie, albo no, mm, takim mm, sądzeniu w sensie wystawiania oceny. A ta druga rzecz, tutaj opisana, bardziej celuje już w sensie um, w takim kierunku, że sądzić kogoś, w sensie karać, karcić, już działać wobec takiej osoby. Da heißt las los. los. Er 37. 37 wiersz, ostatnia część mówi, um, odpuszczajcie, jeszcze los, Gut. To znaczy tutaj nie tak bardzo, żeby e, wybaczać, tylko to słowo bardziej ma na myśli e, zostawcie pewne rzeczy też na swoim miejscu, albo e, po prostu chodzi o to, że Bóg chce, żebyśmy mieli też pokój e, widząc może wiele różnych trudnych okoliczności, żebyśmy się nie tworzyli, nie załamywali z każdej trudności, która jest wokół nas. To znaczy tutaj zwraca się to do naszego zachowania wobec ludzi, którzy nie należą do Królestwa Bożego. Jeśli te trzy wyzwania, wyzwania tutaj dobrze um, przestrzegać będziemy, będzie też nas dementsprechend gütig to wtedy doświadczymy, że też i wobec nas ludzie zwrócą się z do, w, dobrotliwie. Bóg o to zadba. W 38 wierszu czytamy dawajcie, a będzie wam dane. Człowiek od upadku w grzech z natury swojej, naturalnie jest człowiekiem, po prostu stworzeniem egoistycznym. Chce zbierać tylko dla siebie. Ale uczeń prawdziwy nacechowany ma być dawaniem. To jest zupełne, zupełne przeciwieństwo tego usposobienia. I teraz czytamy bardzo szczególne słowa. Mianowicie, jaka jest reakcja na takie usposobienie. Bo wtedy nam samym też będzie dane. Jest to wielkim błogosławieństwem. Tu czytamy y, cztery słowa y, opisające pewną cechę. Ist einmal gut. Po pierwsze czytamy, że e, błogosławieństwo jest dobre. Dobre w tym znaczeniu, kim Bóg sam w sobie jest. Dobry. Das gedrücktes, gedrücktes und Dalej czytamy w 38 wierszu następną cechę, natłoczoną, poczęsioną i Przepełnioną e, miarę. Wyobraźcie sobie um, no, miarę wolumenu, jeśli mogę tak powiedzieć, tak? Mówi się tak? Nie Proszę. Po prostu chodzi o, o, o miarę um, jednostki. jednostki. Objętości. Proszę objętości o. I taką miarę teraz weźmiemy, żeby do, powiedzmy, pojemnika o tej mierze coś, no, włożyć, wsypać, wlać. Ale teraz wyobraźcie sobie, że to napełnianie nie dzieje się w taki normalny sposób, lecz jest wręcz wpychane. Jest cząszone, tak jak tu napisane, aż tyle, że się wylewa. To znaczy, Bóg chce powiedzieć, że Bóg nie tylko daje normalne błogosławieństwo, tylko daje nadmiar błogosławieństwa. jest ten błogosławieństwo więc Bóg mówi, z jednej strony jest to, będzie to dobre błogosławieństwo, a po drugie będzie to błogosławieństwo nadmiarowe. Jest to zupełne przeciwieństwo. My dajemy może coś i dając, nie oczekując, może tracimy na jakiś czas. I czyniąc tak, musimy mieć wiarę. Ale wtedy Pan mówi, du wirst ein gutes, że Ty otrzymasz dobrą miarę, Do, tak. Und es wird i nie tylko dobrą, ale Twoja zapłata będzie obfitująca. Das sind die sind. To jest pewna matematyka, tak, pewne równanie, pewne prawo, które jest nielogiczne, można powiedzieć. To mogą tylko Menschen praktizować, die wirklich eine innere Beziehung zu dem Enhesus haben. To potrafią czynić tylko ludzie, którzy mają wiarę i prawdziwą relację z Panem Jezusem. Którzy są przekonani o dobroci Bożej. Dann haben wir noch einen Zusatz in vers 38, denn mit demselben Maß, mit dem Ihr Mess, wird Euch zugemessen werden. I czytamy jeszcze o pewnym uzupełnieniu tu w 38 wierszu, które mówi takim. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jeśli w, w naszym usposobieniu i działaniu wobec innych będziemy tacy, e, e, jakby to powiedzieć, tacy pedantyczni albo tacy, e, e, no, no, nie wymagający, tylko tak, tacy e, skąpi, skąpi po prostu trzymający się cały czas takich detali małych, nieznaczących. Dann kann der Herr uns nicht ein geben. Wtedy Pan nie będzie w stanie dać nam obfitującą zapłatę. Wir zu vers 9, teraz przejdziemy do 39 wiersza. Er jetzt was er hat. Pan teraz można powiedzieć obrazowo opisuje to, co sam mówił. Das durch ein Czyni to za pomocą podobieństwa. I zadaje pytanie, czy może ślepy ślepego prowadzić? E, po ludzku patrząc, jest to zupełnie niemożliwe. Dlaczego? Bo obaj wpadną w dół. Dla nas jest to jasne. Möchte uns ja etwas Ale Pan z, przez to słowo chce nam pokazać zupełnie coś innego. co Mianow... Mianowicie chcę nam y, bardziej wyjaśnić tą zasadę, którą przed chwilą opisał, żeby dawać i spodziewać się łaski Bożej. I Chcę pokazać, że to może czynić tylko ktoś, który ma prawdziwą relację z Bogiem, który aber, widzi. Aber diese in religion, das alles Ale ludzie religijni to są ludzie ślepi. Ślepymi. Wiecie, jak na wielu kazalnicach stoją ludzie niewierzący i nauczają ludzi, którzy sami są także i też ślepi. I jaki jest koniec takich? Obaj wpadają w dół. Nie, pan nie chce, żeby tak było dla ich wśród wierzących. Denn Jünger haben eine besondere Beziehung zu dem Lehrer. Dlaczego? 40. Wiersz. Ponieważ uczniowie mają szczególną Relację i Bliskość do Mistrza, do Nauczyciela. Der Jünger sagt noch, vielleicht soll das wirklich alles so funktionieren. Uczeń, być może nie raz zadaje pytania, czy to tak naprawdę będzie funkcjonowało. Na müssen musimy einfach vertrauen auf die Lehre des nie, ale Pan uczy nas, że my mamy wykazać wiarę wobec nauczyciela i słowo jego. I dlatego ten wiersz mówi, że e, uczeń nie jest nigdy nad mistrzem swoim. Nie, jako uczniowie musimy ufać e, naszemu nauczycielowi. Wtedy doświadczymy, że spotka nas znacznie większe błogosławieństwo. Każdy, który... Ostatnie zdanie, czterdziestego wiersza. Przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Wir haben zwei dabei. Czytając takie zdanie mamy dwa myśli. Wir sind alle my wszyscy jesteśmy właśnie tacy nie, niedoskonali, Denn wir sind ja noch wir bo, sind bo my jesteśmy tymi uczniami. Aber wir immer mehr als von dem Herrn Jesus. Ale jako uczniowie możemy się coraz więcej uczyć od Pana Jezusa i ucząc się, robimy pewne postępy. Krótko mówiąc, czynimy to, co pisze Piotr, wzrastamy w łasce i poznanie Pana naszego. I wtedy doświadczymy to, co tu jest napisane, że będziemy przygotowani. Inne tłumaczenia mówią, że doznamy pewnego stopnia m, takiego wykonania w tym się. Stary apostoł Jan pisał o trzech takich stopniach wzrostu. I opisał te stopnie słowami, że są dzieci wśród wierzących, duchowo patrząc, są młodzieńcy i są ojcowie. Więc widzimy, że istnieje coś takiego jak Wzrost na płaszczyźnie duchowej. Ale nadejdzie taki dzień, kiedy my wszyscy będziemy doskonali. I fundamentem tego jest dzieło, które stało się na Golgocie. Kiedy, kiedyś będziemy z Panem Jezusem i w niebie, wtedy doznamy właśnie tej doskonałości. Zresztą myśl tu możemy e, rozpostrzec. In vers 41 haben wir das w 41 problem W wierszu widzimy trudność e, e, pychy, problem pychy. Ist es ein Verhältnis zu unserem tu jest opisane, opisana relacja do brata. Widzimy w Wyobraźcie taką sytuację, że ktoś widzi u kogoś to źdźbło, tu opisane? Krótko mówiąc, ta osoba mająca to źdźbło nie widzi już klarownie. Ale zauważając to, przeoczymy, przeoczamy belkę, która jest w naszym własnym oku. Z jednej strony jest to pewien rodzaj pychy, tu opisany. Ist Ale równocześnie jest to też pewien pewien rodzaj niecześwości. Dawid, sagt zum Beispiel, mich Gott, mein Herz. David napisał w psalmie: Badaj mnie i rozpoznawaj serce moje. Mich, erkenne meine Gedanken. Pisze Badaj mnie, rozpoznawaj myśli moje i zobacz, czy jest droga, jak to jest napisane w psa? Zagłady w życiu moim. Czy nie, czy nie kroczę drogą zagłady. Ten mąż, ten Dawid, on rzeczywiście uczył się w Szkole Bożej. Jako uczniowie często zauważamy, że największą trudnością mamy z nami samymi. Dawid z drugiej strony mówił, że z Bogiem moim potrafię przeskoczyć nawet mur. To, to znaczy, duchowo mówiąc, kiedy żyję w cisłej społeczności z moim Bogiem, to nie ma przeszkód. Ale biada, jeśli pojawiają się, jeśli pojawia się pycha w życiu moim. Albo na przykład nieczeźwość. Wtedy społeczność z Bogiem ym, jest zakłócona. Vers 42 Wie kannst du sagen zu mówi: Więc jak możesz teraz powiedzieć bratu swemu: Pozwól, że wyjmę z dzieci oka twego? Wir können gegenüber w takim stanie, można powiedzieć, duchowej nieczeźwości, można, można nawet stać się aktywnym, zaczynać działać, tak? Aus, noch einen guten nawet to wygląda zewnętrznie bardzo, bardzo duchowo. Und trotzdem, wir balken, A jednak i, Pan Jezus tutaj mówi, że przeoczamy zupełnie belkę w oka, oku własnym. A balkon normalerweise nie Dlaczego to jest takie paradoksyjne? Dlatego, że belkę normalnie nie da się przeoczyć, bo ein, ona jest tak wielka. Ein wir sehr gut a źdźbło da się bardzo dobrze przeoczyć, bo jest takie małe. Und bei und und a jednak jest tak, że dotyczące innych, odnośnie innych, jesteśmy tak dokładni, że widzimy nawet to źdźbło, a wobec nas nie. Sagen, du I dlatego Pan mówi, ty o budniku. Es ist dass der und der Na pewno jest to uzasadnione zupełnie, że w obu przypadkach źdźbło i belka muszą być usunięte. Aber ist wichtig, Ale co jest bardziej ważne? Dass wir die beachten, to, żebyśmy się nauczyli przestrzegać kolejność. Muss ich den aus Najpierw muszę wyciągnąć belkę z, ocza, oku mojego, z oka mojego. I wtedy dopiero będę w stanie naprawdę pomóc bratu memu.. Macie. czy kiedyś widziałeś kogoś z belką w oku? Pas nie, nie pasuje do oka, prawda? Ale my nie raz jako ludzie takimi jesteśmy właśnie. Nawet jako, nawet jako dorośli. Einen bei uns ist. że przeoczamy belkę w naszy, oczach naszych. Ale jak bardzo Pan Jezus trudzi się z nami jako uczniami. Er will uns helfen, On chce nam pomóc, damit sehen, żebyśmy siebie samych widzieli w odpowiednim świetle und er will uns helfen, damit wir sehen. i chce nam pomóc, żebyśmy braci naszych widzieli w odpowiednim świetle. I wtedy wspólnie mogli służyć Panu. Więc w tych właśnie wierszach teraz, które rozważaliśmy do 42, Pan ostrzega nas przed pychą. Celem i dążeniem pomóc bratu naszemu jest bardzo dobrym celem. Ale ważne są spełnienie pewnych warunków, tak jak tu nauczyliśmy się. W 43 wierszu mówi o pewnym dobrym drzewie. Pokazuje, że dobre drzewo nie może przynosić złe owoce. I odwrotnie tak samo. Co mówiliśmy odnośnie tego Królestwa Bożego? Mówiliśmy, że do Królestwa Bożego należą wszyscy ci, którzy przyznają się do Boga. Czy to wewnętrzny, czy zewnętrzny? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć: wszyscy, którzy przyłączają się do chrześcijaństwa. nie ale wiemy, że nie wszyscy są prawdziwie wierzący. I tu właśnie Pan Jezus teraz pokazuje, że to, co jest wprawdzie wewnątrz człowieka, w pewnym momencie ujawnia się, staje się widoczne. Dlaczego? Bo każde drzewo rozpoznawalne jest po owocu swoim. jest to znaczy, z tego powodu, że w pewnym momencie pojawiają się różnice w tych owocach, jeśli porównamy in drzewa. In 43 wir sagen, geht ungläubig und ungläubig. W 43 wierszu moglibyśmy powiedzieć, że tu rozróżniani są wierzący od niewierzących. 44 wird das A w 44 wierszu sięga to jeszcze dalej, to, ta, ta myśl. Mianowicie porównane są przeciwstawione sobie, są ciernie y, z owocami. Normal. W 45 wierszu mowa jest o dobrym człowieku. I z tego y, y, y, teraz wiersza 45 uczymy się, że ten dob, to dobre drzewo wskazuje na dobrego człowieka. Mm. Auch die auf den guten I też te um, hmm, wo hast du das? Mm. 544. I winogron, o, te, że winogron też jest obrazem na do, dobrego człowieka. Gibt es einen guten Czy na tej ziemi istnieje, istnieją dobrzy ludzie? Wiemy, że Pan Jezus był dobrym człowiekiem. Da Słowo Boże o nas mówi, że nie masz ani jednego sprawiedliwego, list Rzymian. Ale jeśli wyznaliśmy grzechy nasze i z wiarą schroniliśmy się w dziele Pana Jezusa, wtedy człowiek otrzymuje nową naturę i wtedy, od tego momentu, jesteśmy w oczach Bożych dobrymi ludźmi. Das geht nur durch die to jest możliwe tylko i wyłącznie przez nowo zrodzenie, now, nowo narodzenie Und wenn wir den Geist i przez to, że pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Das heißt, die alte Natur im tode to znaczy za pomocą Ducha Świętego hmm, trzymać w śmierci starą naturę naszą. Das problem der Sünde, das ist jeśli chodzi o y, sam problem grzechu, to jest to dla nas jasne, y, mianowicie odnośnie grzechu, y, jednorazowo wyznaliśmy Bogu wszystkie nasze grzechy alle i wiemy, że wtedy Bóg wszystkie nam wybaczył, chociaż nie znaliśmy jeszcze wszystkich grzechów, naszych. z pewnością też zapomnieliśmy o przeszłych. Dinge, nie ażünde angesehen die doch so. Immerже nawet nie wiemy, że pewne rzeczy, które wydawały nam się normalne, były w oczach Bożych grzechem. Ale czy w tym momencie wyznania odczuwaliśmy coś im Boggrammich. Das doch naprawdę nie. Was meinst du? Wann haben wir, haben wir was empfunden? Ja, mit dabei nichts empfunden. Wobei? Als wir unsere Sünden bekannten, haben wir nichts empfunden. Ich will das gleich. So. W tym momencie może nie odczuwaliśmy nic szczególnego. Nie, nie, nie przeżywaliśmy jakiegoś szczególnego uczucia albo wrażenia. Ale po prostu czyniąc to, uwierzyliśmy prawdzie Słowa Bożego. I czyniąc to, wyznawając to szczerze, wtedy doznaliśmy prawdziwą radość. To było teraz odnośnie grzechów, które wyznaliśmy, ale tak samo jest też odnośnie grzechu, to znaczy tego źródła, tej złej natury, tej starej natury w nas. Die Schrift sagt an keiner stelle, dass wir gegen die Sünde kämpfen sollen. Słowo Boże na żadnym miejscu nie uczy nas, że przeciw grzechu, grzechowi, to znaczy przeciwko tej starej naturze, te, temu e, źródłowi, mam, że mamy przeciwko niemu walczyć. Nie, tylko Słowo Boże uczy nas, że Bóg rozwiązał ten problem. Przeczytajmy e, z listu do Rzymian, z ósmego rozdziału.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 i z tym właśnie grzechem też nie mogliśmy sobie poradzić. I dlatego Bóg ten problem, grzech, to, to źródło też położył na pana Jezusa. I czytamy, że w tych trzech godzinach ciemności pan Jezus został uczyniony grzechem właśnie tym źródłem. I teraz że wir frei sind von der i z tego powodu po prostu, całkiem po prostu wierzymy w to, że jesteśmy dlatego uwolnieni od mocy panowania tego grzechu nad nami. I teraz Słowo Boże nas uczy, że posiadamy dobry skarb w sercu naszym. I ten dobry skarb owocuje, przynosi dobre owoce. się w Nasze, nasze ciało zewnętrznie przy nawróceniu nie zmieniło się. Wręcz przeciwnie. Tak samo starzejemy się, chorujemy jak ludzie niewierzący. Ale w sercach posiadamy od tego momentu pewien skarb. I z tego skarbu możemy przynosić dobro. I Schrift sagt hier: Der gute Mensch i, I Słowo Boże mówi tutaj, to jest bardzo ciekawe, że człowiek dobry, skarbca e, wydobywa dobro albo przynosi dobre. To znaczy, Bóg nie wzywa go do tego, żeby on to czynił. Po, to po prostu tak jest, to jest pewien automatyzm. Das das ganz mówi, że człowiek nowo zrodzony, taka jest zupełna naturalna kolej rzeczy, tak się dzieje po prostu. Jeśli mamy wyobrażamy sobie psa, to ja nie muszę mówić do, nie muszę wzywać psa być psem. On po prostu wie, on po prostu takim jest. On nie potrafi być innym. I tak samo jest z człowiekiem nowo zrodzonym, posiadającym nowe życie. O takim człowieku tutaj słowo mówi, że dobry człowiek wydobywa po prostu tak jest dobro. Tak samo, jak jest naturalna kolej rzeczy zła u ludzi złych, niewierzących. U takich ludzi, też niewzywani, po prostu zło wychodzi z złego. I ostatecznie ten wiersz kończy się tym, pokazując, że jest pewna um, jedność, albo nie więź, tylko jest taka... Um, Równomierność między tym, co jest w sercu, a tym, co wychodzi z ust. 46 wiersz. Byli tu ludzie, którzy mówili coś innego, jak to, co myśleli, albo jakie przekonania mieli. To było nieszczere, krótko mówiąc. Pan Jezus to tutaj karci. I teraz pan Jezus wskazuje na dwóch, dwie grupy ludzi. To samo, co czynił wtedy też, wcześniej też, z tym dobrym i złym człowiekiem. I w 47 wierszu czytamy o trzech cechach. On zaczyna od pozytywnych. Zaczyna Pan Jezus tutaj dobrą cechą. Można powiedzieć, Pan rozpoczyna opis tutaj dobrym, prawdziwym uczniem. Taki uczeń przychodzi do Pana Jezusa. Dalej słucha słów Pana Jezusa. I taki uczeń cechuje się tym, że czyni te słowa. Te trzy rzeczy są zgodne. Sie eine Można powiedzieć, tworzą pewną harmonię wewnętrzną. Wir das mit vers 49. To porównamy teraz z 49 wierszem. Aber und nicht getan hat. Kto zaś słucha i nie czyni, Was auf. co podpada tutaj? Kto zaś słucha i nie czyni, w pierwszym przypadku czytamy kto przychodzi do mnie. To znaczy tutaj w drugim przypadku brakuje właśnie taka relacja do Pana Jezusa. W pierwszym przypadku ktoś słyszy i w drugim też ktoś słyszy. W pierwszym przypadku słowa słuchającego są wykonywane a w drugim przypadku słuchający nie wykonuje słów, które słyszał. Więc widzimy, że stan człowieka objawia się. Do dobrego człowieka Pan w 48 wierszu mówi tak, że jest porównywany do Człowieka, który zbudował dom Każdy z nas buduje W takim duchowym znaczeniu Każdy z nas buduje Dobry człowiek kopie głęboko Nawet nie tylko kopie, tylko bardzo głęboko kopie I kopie tak długo, aż dokopie się do skały Znowu trzy cechy a ten drugi człowiek czyni to zupełnie inaczej. Widzimy, że w obu przypadkach e, e, nadeszła powódź. Bo w życiu prawdziwych uczniów też nadchodzą powodzie to znaczy nagle przez trudności jesteśmy spychani, bocznie spychani. To znaczy ten, te, ten napierający na nas ciężar chce nas zepchnąć z dobrej drogi albo pozycji, na której stoimy. Ale w przypadku pierwszego, pierwszej osoby ta powódź nie była w stanie Zepchnąć tą osobę dobrze ugruntowaną. Warum? Dlaczego? Felsen, Bo jego dom był zbudowany na skalę. Wer aber nur hört, Ale człowiek, który tylko słucha, keine zu dem lecz nie posiada prawdziwej relacji z Panem Jezusem, nicht hat und nicht in lebt. to znaczy nie posiada jej co do zasady i nie żyje według tej relacji. Und somit auch die Worte więc nie wykonuje tych słów, które słyszy od Pana Jezusa. W takim przypadku Bóg mówi, że też ktoś buduje dom. Taki ktoś jest strasznie szybko gotowy z budową to, tego domu. Dlaczego? Bo nie, nie widzi potrzeby kopać głęboko. Nie widzi potrzeby nie tylko kopać, tylko kopać głęboko. Noch nicht den Grund auf den zu legen. i nie widzi w ogóle potrzeby, żeby zbudować i dotrzeć do skały. Aber da kommt auch der Ale der w Sturm, ja. przypadku takiej osoby też nagle nadchodzi powódź Und alles fällt i wszystko się załamuje. Das Haus, was das? Dom i jakie znaczenie w sobie Bożym duchowym ma dom? Oder in Sinne. Można powiedzieć nasze dzieło życia, nasze życie. Oder die familie albo nasza rodzina to znaczy Bóg nie chce żebyśmy e, byli krótkotrwali, tylko chce, żeby nasze życie było długotrwałe, też patrząc na wieczność es ist einfach wichtig to znaczy Bóg chce żebyśmy żyli e, przyszłościowo, to znaczy patrzeli na to, co jest po tym życiu. Ja gesehen, Więc widzieliśmy, że od 31 do 34 wiecza unser Dienst weit über das Mars, der y, opisana jest służba człowieka, która sięga ponad rozumowanie i miarę ludzką że tak jak czytaliśmy, od 35 wiersza mamy y, ukazywać dobroć i przez to doznamy y, zapłatę, wynagrodzenie i wtedy dopiero y, y, ukażemy się jako prawdziwymi dziećmi Ojca. Dalej widzieliśmy, że wtedy będziemy błogosławieni, Als üben Dalej y, uczyliśmy się w naszych wierszach, że musimy się nauczyć dobrze oceniać nas samych, odpowiednio, stosownie. I że to, co wewnątrz nas, wewnątrz nas i to, co na zewnątrz powinno być zawsze zgodne. Hmm. Wird das erst in der Myślę, że w niejednym przypadku to dopiero zupełnie wyjaśni się w niebie kto był prawdziwym chrześcijaninem, a kto nim nie był. Ale jaka strata? Jaką stratą? Dla każdej osoby, która, której to nie było widoczne, rozpoznawalne? Bo nie był świadectwem dla ludzi otaczających go o Bogu. Poza tym traci zapłatę, którą mógłby otrzymać i błogosławieństwa, które mógł doznać tu na tej ziemi z ręki Pana. Pan Jezus tu przedstawił te wszystkie um, oczekiwania wobec nas i Pan sam je spełnił i był nam w tym doskonałym przykładem. I jakie błogosławieństwo było Jego życie. Wie hat er Gott i jak zupełnie On objawił Boga. Und somit ist er uns ein und I dlatego On też dla nas jest lśniącym przykładem. Też w dniach, w których my żyjemy, które nacechowane są oporem duchowym. Ihm in zu sein. Mimo to żyć z Nim, w społeczności Jego für ihn i wstawiać się za Niego, za Nim.